Czy takich wydarzeń, zdarzeń jest coraz mniej? Trochę tych zgłoszeń mamy, one ciągle przybywają, staramy się na bieżąco wykonywać te interwencje. Niestety no, przy pracy w soronisku czasami no, tego czasu nie ma, ale robimy to często po godzinach swoich pracy jako wolontariusze. Zdarza się, nie zdarza się, że trafia do nas zwierzę właśnie ze złych warunków w stanie. Trafia do nas też sporo zwierząt po wypadku komunikacyjnym. Ostatnio do nas trafił psiak, którego nazwaliśmy Jamal. to jest piesek w w typie niemieckiego e, z gminy Elblą właśnie wiejskiej. E, miał połamany ogon, który niestety został amputowany. Nie dało się radu e, uratować go. E, no i miał operację na biodra. Był w klinice weterynaryjnej całodobowej w Ktańsku, gdzie odbył, odbyła się właśnie operacja. Teraz dochodzi do siebie, jest coraz, e, coraz lepiej. Mamy też oczywiście e, zbiórkę na, na niego utworzoną. Na, na naszych mediach społecznościowych można ją zobaczyć, więc no, zdarza się. Zdarza się, że tych, tych psiaków czy, czy kotów e, w złym stanie trafia do nas. To są takie pojedyncze przypadki, czy, czy częściej się to zdarza? To różnie. Czasami jest tak, że przez miesiąc czasu nie ma nic takiego poważnego, a w drugim miesiącu już mamy na przykład 3, 4 czy 5 przypadków, więc to, to nie da się tak powiedzieć, czy to jest często, czy to nie jest często. Nie ma reguły rozumiem. A proszę powiedzieć, czy zdarza się, że na przykład właściciele podrzucają zwierzaki pod bramę schroniska? Nie. Tego akurat ja nie pamiętam osobiście, może raz, aczkolwiek nie wiem, czy to był, był właściciel, ale to było parę lat temu dobrych Pod, przy schronisku. Tam mamy takie drzewko, na drzewie się pojawiło kilka kociaków. Skąd one się wzięły? No, prawdopodobnie wiemy. Tak? No, ktoś po prostu przyjechał, wypuścił przy schronisku i tyle. A tak to czy, czy psy, czy koty, to tak. Nie pamiętam, żeby się zdarzyło, żeby ktoś podrzucił. No to w sumie takie pocieszające, że, że te standardy traktowania zwierząt się zmieniają. Dokładnie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę, żeby jak najwięcej zwierzaków trafiało w dobre ręce, a nie musiało przebywać w ośrodku Zapraszam do schroniska. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. W tym studium gościmy organizatorów drugiej edycji akcji rejestrowania potencjalnych dawców do bazy DKMS. Witam serdecznie. Dzień dobry. Z tej strony Jan Banach. A z tej Jakub Skorupa. Powtórka tej akcji wiąże się z tym, że w ubiegłym roku bardzo duży odzew był na, na akcję prowadzoną w Zespole Szkół Mechanicznych. Przypomnijcie, ile wtedy uczniów, ile wtedy osób, bo to nie byli tylko uczniowie, zarejestrowało się do tej bazy. Zarejestrowało się 97 osób. No, akcja była sporym sukcesem na skalę miasta. Od razu mieliście w głowie taką myśl, że tą akcję będziecie chcieli powtórzyć? Mieliśmy taką myśl, choć chcieliśmy na początku ją powtórzyć tylko w naszej szkole, ale z rozmów, które odbyłem tutaj z Jakubem, przemyśleliśmy to i stwierdziliśmy, że zrobimy to na akcję całego miasta. Co powiedzcie, jak to będzie wyglądało w tym roku? Akcja odbędzie się wstępnie w ośmiu szkołach. Od 16 do 20 marca tego roku. Zazwyczaj będzie to dwie szkoły w jeden dzień lub no, jak mamy 5 dni, no to w jakiś dzień będzie też jedna szkoła. Jak będzie wyglądał ta rejestracja? To będzie podobnie jak w ubiegłym roku, rozumiem. Tak jest, to będzie podobnie jak w ubiegłym roku, znowu będziemy mieli kilkunastu wolontariuszy, którzy będą zbierali próbki od potencjalnych dawców. Będą rozstawione stanowiska, dzięki którym osoby, które będą chętne, będą mogły się te po prostu zarejestrować. Co dalej się będzie działo z tymi zarejestrowanymi próbkami? Wyślemy je do fundacji DKMS w celu rejestracji po prostu tych osób jako potencjalni dawcy szpiku. Znalezienie takiego genetycznego bliźniaka no jest rzeczą bardzo trudną, czy zakładam, że z tych potencjalnych dawców ubiegłorocznych. Póki co do nikogo jeszcze fundacja nie odezwała. O dziwo, odezwała się. Tutaj Kuba przekaże więcej informacji. Tak, odezwały się. Prawdopodobnie było to sześć telefonów. Dwie osoby już... Były jakby przed chyba z moich informacji aktualnych wynika, że dwie osoby już były przed przeszczepem. Nie wiem jednak czy przeszły już ten przeszczep i nawet nasz kolega, który był wolontariuszem na poprzedniej edycji dostał telefon i też jest już jakby w poczekalni do przeszczepu, więc no, akcja jest jak najbardziej udana. Powiem, że niesamowite, że.